Za mikrofonem banie. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować piwo Koźlak. Jest to produkcja browaru Amber. Piwo kupiłem w sklepie Leviathan. Kosztowało bodajże 4,65 zł. Mniej więcej e, coś koło tego. Między 4 a 5 zł. Nie pamiętam już dokładnie. Mam takie dobre przeczucia w stosunku do tego piwa. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Dużo o nim czytałem i... I muszę powiedzieć, że z reguły wszystkie opinie były bardzo pochlebne. Ale może przejdźmy do omówienia tego, jak się prezentuje butelka piwa. No według mnie jest to po prostu fenomen. Butelka jest z ciemnego brązowego szkła, jest smukła, identyczna jak w piwie żywe. Jednak to co ją wyróżnia na tle pozostałych butelek od piwa, to jest to, że etykiety nie są papierowe naklejane tylko tutaj. Wszelkie napisy są namalowane na butelce. Namalowane jest także logo. No według mnie rewelacja. Naprawdę pierwszy raz mam styczność z piwem, które posiada tak, tak starannie wykonaną butelkę. No jest to coś niesamowitego. Wielka dbałość o szczegóły. Napisy są bardzo wyraźne. Loga są bardzo szczegółowe. Można zobaczyć takie jego głowę kozła. Naprawdę ślicznie to wygląda. Napisy są takie... Lekko blado-żółty kolor. Piwo jest oznaczone znakiem poznaj dobrą żywność. Browar Amber reklamuje się jako, jako taki sprzyjający zdrowej żywności. Piwo żywe z tego browaru posiada jest popierane przez organizację Slow Food. Ale to tylko takie malutkie wtrącenie. Kapsel piwa jest w takim samym, żółtym kolorze, jak napisy na butelce. Również posiada napis Koźlaki i narysowaną głowę kozła, jest bardzo ładny. Na kapsule również widnieje data przydatności do spożycia. Chciałbym wam przeczytać teraz napis jaki znajduje się z przodu butelki, jest on niezwykle intrygujący. Tajemnica. Każdy z piłowarów zna jedynie jej część. Spotykają się tylko raz w roku. Dlatego trzymasz w ręce piwo wyjątkowe. Koźlak, tajemnica piwowarów. Jest taka impreza coroczna, która się nazywa Koźlaki Bielkowskie. Impreza ta jest takim wydarzeniem plenerowym. I zaczyna sezon naważenie Koźlaka. No oczywiście to jest takie umowne, ponieważ teraz koźlak jest ważony przez cały rok. Taka bardziej historyczna ciekawostka, bo kilka lat temu jeszcze koźlak był ważony tylko okresowo i właśnie do tego się ta impreza odnosi. Z tyłu etykiety możemy przeczytać, że koźlak jest to piwo ciemne typu bok, pasteryzowane, o unikalnej rubinowej barwie. Esencja umiejętności mistrzów piwowarstwa browaru Amber. Skład. Woda, sód jęczmienny, sód karmelowy, chmiel, drożdże, ekstrakt 15,1%, alkohol 6,5%. Jestem bardzo podekscytowany tym piwem. Długo czekam już, żeby nagrać o nim odcinek. Mam nadzieję, że nie zawiodę się. Tak jak to miało miejsce na przykład w przypadku piwa żywe z tego samego browaru. Ale wtedy również byłem bardzo podekscytowany i okazało się, że na zbyt wiele liczyłem. Jednak mam nadzieję, że jakoś dla się dużo, dużo lepszy. Tak więc nie przeciągając zbytnio przejdźmy do rzeczy i otwórzmy nasze cudowne piwo. piwo od razu o, taki delikatny dymek i śminny aromat. Pachnie bardzo przyjemnie. Czuć nutki karmelu w zapachu. No nic więcej niestety nie jestem w stanie wyczuć. Wszyce troszkę pianki się zebrało. Myślę, że najrozsądniejszym wyjściem będzie przelanie go do kieliszka. Wygląda naprawdę pięknie. Barwa jest taka takiej ciemnej herbaty, mocno zaparzonej. Pod światło przebłyskują takie e, jasno-wiśniowe refleksy. Według mnie super. Piana ma kolor kremowy. Dosyć bujnie się wytworzyła, jednak zaczyna całkiem szybko opadać. Trochę mnie to martwi, ponieważ, jak zapewne wiecie, bardzo lubię pianę w piwach. Minęła może minutka, odkąd nalałem piwo, a piana zredukowała się z takiej naprawdę wysokiej do, do takiej w sumie obrączki już tylko minimalnego kurzuszka. No szkoda, szkoda, e, cenię sobie pianę, no ale, ale ten brak piany naprawdę mi tutaj rekompensuje zapach piwo pachnie przepięknie. Jest to taki karmelowo-alkoholowy zapach. Mm, naprawdę, poezja. Za sam zapach mogę polecić to piwo wszystkim. Poza tym takim e, aromatem karmelowym i alkoholowym, żadne tutaj inne nuty mi się nie przebijają. No ale to nie jest e, wada. Naprawdę te te dwa zapachy tak ze sobą współgrają cudownie, że, że ma się ochotę od razu pochłonąć całe piwo. Co ciekawe, nie jest to taki natrętny alkoholowy zapach, to raczej taki zapach ciepłego, słodkiego alkoholu. Bardzo przyjemne. No ale może upijmy pierwszy łyk. Piwo jest w smaku jednocześnie minimalnie słodkie i trochę gorzkie. Zostawia bardzo, bardzo przyjemny posmak w ustach, taki trochę jakby palony. Piwo jest bardzo treściwe, jest, jest delikatnie nascone dwutlenkiem węgla, przez co chyba jeszcze bardziej mi smakuje. No jest to piwo na pewno do celebrowania nie należy się nastawiać na to, że będziemy to piwo pochłaniać jedno za drugim na jakiejś imprezie. Nie, to, to nie ten typ piwa. Naprawdę w smaku jest rewelacja. Jest to lepsze piwo niż na przykład Gniewo Szkoźlak. Choć da się znaleźć pewne podobieństwa też tutaj w smaku. Niemniej jednak... Koźlak z browaru Amber wygrywa zdecydowanie. No, co tu dużo mówić, po prostu jest pysznym piwem. Po kilku chwilach smak piwa nabrał takiego cierpkiego smaku. Stało się bardzo wytrawne. Ciekawy ten smak jest, e, intryguje mnie to. Na pewno jest to piwo wielowymiarowe, jeśli chodzi o doznania smakowe. Czuję, że, że może tutaj nieźle zamieszać. Minęło kilka minut, kilka kolejnych minut. Smak piwa znowu ewoluował. Tym razem do tej wspomnianej już wcześniej cierpkości doszły posmaki jakby wiśniowo-aroniowe. Naprawdę Coś rewelacyjnego, piwo no, piwo zachowuje się jakby po prostu żyło, ono co chwilę zmienia smak, jest co chwilę inne, naprawdę polecam każdemu, warto to piwo wypić, warto się przekonać jak zmienia się jego smak wraz z ubywaniem gazu, wraz z ocieplaniem się tego piwa, no według mnie naprawdę coś absolutnie fenomenalnego. Mało jest piw, które potrafią się tak zachowywać. A przynajmniej ja mało takich piw piłem. Koźlak Amberowski dla mnie póki co numer jeden wśród koźlaków. Zdecydowanie bardziej mi smakuje niż Gniewosz Koźlak czy, czy chociażby koźlak eksportowy z Witnicy. Tutaj produkcja. Browaru Amber jest zdecydowanie, zdecydowanie numerem jeden. Kilka chwil później do smaku doszły jeszcze mocniejsze palone aromaty. Te aromaty są naprawdę ciekawe. Jest to taka taki palony posmak, jednak nie jest to taki posmak jak na przykład w porterach, że jest on bardzo mocny. Jest jednocześnie słodki, nie tutaj a tutaj ten smak jest taki wytrawny, szlachetny. Ja wiem, że się powtarzam, ale coś, coś cudownego, rewelacja. Koźlak bardzo, bardzo dużo punktów dostanie dzisiaj. Ale może jeszcze poczekajmy do końca piwa i zobaczmy co się stanie na finiszu. Pomimo tego, że piwo posiada aż 6,5% alkoholu, nie jest ono w żadnym stopniu wyczuwalne w smaku. Myślę, że gdyby piwo miało 4% alkoholu, to ciężko by je było odróżnić od tego 6,5%. Naprawdę alkohol jest tutaj tak ukryty, że no, nie idzie praktycznie wyczuć jego po smaku. Przynajmniej nie teraz, a jestem mniej więcej w połowie piwa, może troszeczkę więcej wypiłem. Jest to zaleta w sumie, bo, bo mimo tego, że nie czuć alkoholu, piwo jest jakoś tam minimalnie rozgrzewające. Jest to dobry trunek na długie jesienne wieczory, takie czyste i pochmurne. Według mnie to by dobrze pasowało do tego, jakaś kryminalna książka, usiąść sobie w fotelu, owinąć się ciepłym kocem, zagłębić się w lekturze i sączyć właśnie Amberowskiego koźlaka. Coś wspaniałego. Myślę, że to jest metoda na smutne jesienne popołudnia i wieczory. Na pewno lepiej spędzić czas przy dobrej książce niż oglądając telewizję. Ale nie odbiegajmy od tematu. Wróćmy do piwa. Jak mówiłem na początku, bolączką tego piwa jest niestety piana. Ale pomimo tego, że na początku była wybujała i szybko opadła, to obrączka wokół kieliszka cały czas się trzyma. Na środku krąży taka, taka wysepka z piany. Nie jest za duża, ale ale jest to chociaż jakaś tam namiastka tej piany i, i naprawdę przy tym co to piwo reprezentuje smakiem jestem w stanie kompletnie zapomnieć o pianie. Wszystkim jestem w stanie zapomnieć przy tym piwie. Naprawdę można się, można się zatracić całkowicie kosztując je. No jest po prostu poezja. Nie wiem jak Wam to dokładnie opowiedzieć. Słów mi brakuje, ale musicie koniecznie spróbować tego piwa. Na pewno, na pewno się nie zawiedziecie. Koślak, no, Koźlak, coś wspaniałego. Naprawdę to piwo jest jednym z niewielu jakie piłem, które tak by mnie zachwyciło. Na początku miałem duże oczekiwania, ale myślę, że to co, co się zaprezentowało po otwarciu butelki o, przekroczyło nawet moje najśmielsze przypuszczenia. I jak się spodziewałem się dobrego piwa, co tak dostałem... Po prostu rewelacyjna. Rozmarzyłem się, naprawdę. Słuchajcie. Świetne jest to piwo. Świetne, świetne, świetne. A to, co mnie cieszy w tej degustacji najbardziej, to jest to, że jeszcze pół mi zostało. I mogę te pół jeszcze wypić. I to jest cudowne. Doszedłem już do końca piwa. Cały czas się sprawowało rewelacyjnie. Zaskakujące jest to, na no jak długo piwo potrafi pozostawić taki naprawdę, naprawdę, naprawdę przyjemny posmak w ustach. I to nie jest taki posmak, że czujemy, że coś tam kosztowaliśmy. W ustach cały czas czuć moc tego piwa, czuć ten taki wyborny smak, takie... czuć normalnie jakbyśmy tyle, co przełknęli to piwo jest bardzo aromatyczne, bardzo dobre. Polecam każdemu. Myślę, że będziemy już kończyć dzisiejsze dywagacje na temat koźlaka. Podsumowując tak całościowo, mogę mu dać 9,5 punkta na 10 możliwych. Te pół punkcika chciałbym mu odjąć za cenę. No niestety nie jest to piło. tanie. E, czasami nawet. Około 5zł za nie zapłacić, no jest to dużo, ale uwierzcie mi, naprawdę warto. Gdyby nie ta cena, no i ta, ta pianka taka nieszczęsna, to, to z pewnością piwo dostałoby dychę jak nic. No jest to a, piwo, które zbliża się do ideału. Jest świetne, naprawdę trafia idealnie w mój gust. Może znajdą się osoby, które stwierdzą, że przecież są lepsze koźlaki i że to jest średnie. Ja tutaj przedstawiam swoją subiektywną ocenę. Piło do mnie przemawia jak najbardziej. Będę bardzo szczęśliwy, kiedy będę mógł je sobie znowu kupić i wypić. Polecam Wam je bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję, że również Wam zasmakuje. Nie wiem czy każdy się orientuje, bo, bo za dużo osób raczej nie wchodzi na stronę, e, raczej z jakichś e, źródeł RSS korzystacie, czy ze strony podcastofon do słuchania podcastu, ale wchodząc na stronę opiwie.wordpress.com możecie pod każdym wpisem zobaczyć pełną galerię zdjęć do omawianych piw. Również możecie zostać e, fanami na Facebooku, żeby być cały czas na bieżąco być na bieżąco z tym, co się pojawia na stronie. E, oczywiście możecie też e, obserwować mnie na blipie albo pisać do mnie maile, wystarczy wejść na stronę. E, wszelkie potrzebne odnośniki znajdują się po prawej stronie. Bez problemu tam również znajdziecie kanał RSS. Zachęcam do komentowania odcinków, e, do oceniania odcinków. E, Możecie również podsyłać swoje własne propozycje na to, jak powinien przebiegać podcast. Może, może jest coś, co wam nie pasuje, albo co was denerwuje, irytuje. Może macie propozycje na temat, jakich piw powinienem robić odcinki. No, Możecie wszystko mi tutaj sugerować. Ja na pewno każdy głos rozpatrzę i, i odezwę się do was z powrotem. E, nikt nie pozostanie bez odzewu. No i myślę, że to by było na tyle. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Do usłyszenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że niedługo. I jeszcze raz na koniec zachęcam. Kupcie sobie koźlaka. <śmiech> Chociażby dla, dla samej butelki warto. O smaku już nie wspominam, bo to jest rzecz nie z tej ziemi. Do usłyszenia.